Podcast Radio 9 Lubin, przed mikrofonem Darek, witam w audycji o numerze 213, ze mną jest Adam, dzisiaj znajdujemy się na Przelesiu w Lubinie, na lubińskiej Strzelnicy, powiemy troszeczkę o tym miejscu, ale to już za chwilę, bo najpierw wiadomości w trzech językach. Zapraszamy. w trzech JĘZYKACH Nachrichten in drei sprachen News in three languages Przed mikrofonem Darek słuchacie WIADOMOŚCI W JĘZYKU POLSKIM Ostrzeżenia i komunikaty w TVP, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizja Polska zawarły umowę dotyczącą regionalnego systemu ostrzegania. Na mocy umowy ważne ostrzeżenia oraz komunikaty dotyczące zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych np. Na silnych burz, powodzi czy katastrof, będą wyświetlane w regionalnych programach telewizji polskiej na pasku informacyjnym. Informacje będą zawierały komunikaty dla danego regionu, w którym program jest dostępny. Wokalny konkurs talentów. Do 12 listopada wszyscy, którzy potrafią śpiewać i nie ukończyli jeszcze 21 lat mogą wysłać swoje zgłoszenie do Centrum Kultury Muza w Lubinie. Już 19 listopada rozpoczną się przesłuchania. Galę finałową zaplanowano na 21 listopada. Zwycięzca konkursu otrzyma w nagrodę 1000 złotych. Nowe chodniki i lepsze zatoki. Miasto zapowiada budowę i remont chodników oraz zatok postojowych w mieście. Prace powinny rozpocząć się już wkrótce. Wykonawcą prac jest firma z Rubina. Lubin czeka na kolej. Budowa centrum przesiadkowego w Lubinie jest uzależniona od polskich kolei. Dopiero po wykonaniu remontu linii kolejowej na trasie Legnica, Lubin, Rudna, Gwizdanów będą mogły tędy pojechać pociągi pasażerskie. PKP zapewniało już wielokrotnie o remoncie torowiska, jednak do tej pory prace nie zostały jeszcze rozpoczęte. Więcej wiadomości z Lubina znajdziecie na stronie www.lubin.pl Hier ist Adam und das sind die Nachrichten in Deutsch. Warnungen und Meldungen in TVP Das Ministerium für Verwaltung und Digitalisierung und TVP haben eine Vereinbarung über das regionale Warnungssystem abgeschlossen. Wichtige Warnungen und Meldungen über Gefahren und Notsituationen wie zum Beispiel starke Stürme, Hochwasser und Katastrophen werden in den regionalen Programmen des TVP in der Infoleiste angezeigt. Die Informationen umfassen Nachrichten für eine bestimmte Region wo das Programm verfügbar ist. Vocal Talent Wettbewerb Bis zum 12. November. Jeder, wer singen kann und ist bis 21 Jahre alt, kann ihre Anwendung auf das Kulturzentrum Musa in Lubin senden. Am 90. Februar wird die Befragung beginnen. Die finale Gala ist für 21. November geplant. Der Gewinner erhält eine Belohnung von 1.000 Slottig. Neue Gewege und bessere Haltenbüchten. Die staatliche Behörden kündigt den Bau und die Reparatur der Bürgersteige und Parkplatzbüchten in der Stadt. Die Arbeiten sollten in Kürze beginnen. Der Auftragnehmer ist die Firma aus Lubin. Lubin wartet auf die Wende. Bau des Umsteigzentrums in Lubin ist abgehängig von der polnischen Eisenbahn. Erst nach Abschluss der Sanierung der Bahnlinie auf der Trasse der legnica Lubin Rudna können Personenzüge fahren. PKP hat wiederholt versichert über die Renovierung der Straßenbahnlinie würde jedoch bisher die Arbeit nicht gestartet. Mehr Informationen aus Lubin könnt ihr euch finden auf lubing.pl. My name is Derek and this is News in English. Warnings and important messages on Polish Regional TV, the Ministry of Administration and Digitalization and Polish Television conclude an agreement on Regional Warning System. Under the agreement, important warnings and messages for emergency situations such as severe storms, floods and disasters will be displayed in Regional TVP banner. Information will include messages to the region in which the program is available. Vocal competition for talent. The 12th November anyone who knows how to sing and is younger than 21 years may send the application to the Cultural Center Musa in Lubin. Already 19th November will begin hearing. Final gala scheduled for 21st November. The winner will be awarded at 1000 zloty. New pavements in our town. Lubin's government promises the construction and repair of sidewalks and parking base in our town. Work should begin soon. Contractor is a company from Lubin. Lubin waiting for railway. Construction of the center hub for buses and trains in Lubin is dependent on the Polish railways. It was only after the repair of the railway line from legnica lubin rudnak Danów, will be able to go trains in this place. Polish railways have promised to repair this line a few times but still not undertaken work. More information from Lubin, you can find on www.lubin.pl Jak wspomnieliśmy na początku audycji, znajdujemy się na lubińskiej strzelnicy, obiekcie takim troszeczkę rocznym, szczególnie jesienią. Adam przygotował więcej informacji na ten temat. Otóż miejsce to niesie ze sobą ciekawą historię. W obecnym czasie jest to bardziej taka miejsce takie rekreacyjne do spacerów, dla ludzi. Tutaj przychodzą osoby z dziećmi. Odbywają się również różne turnieje strzeleckie, że tak powiem. A jak też zdołają zauważyć nawet są ludzie, którzy organizują powozy chociażby kucykami. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć, troszeczkę o historii. Tak naprawdę w 1933 roku w Łubinie właśnie stacjonujący tutaj pułk kawalerii, przekształcił się w dywizję pancerną motorową. Bo to był taki był rozwój tej myśli wojskowej, a w szczególności jeżeli chodzi o znaczenie wojsk zmechanizowanych. I właśnie tutaj jakby kolejną decyzją związaną z wyposażeniem tejże jednostki w ciężkie działa bojowe była decyzja o budowie nowej dużej strzelnicy dla dział dużego kalibru, ponieważ przy ulicy Mickiewicza obecnej była tak zwana mała strzelnica, a postanowiono, że trzeba zbudować dużą strzelnicę dla broni dużego kalibru kalibru I dotychczasowa właśnie stara strzelnica, znajdująca się na północy miasta, w międzyczasie została przekształcona w lotnisko. A w dodatku starano się o lokalizację tą miejscowić tak naprawdę, aby huk armat był jak najmniej uciążliwy dla cywilnych mieszkańców. I tak wybudowano w 1900. W piątym roku szpital, czyli dzisiejsze budynki KGHM-u. Dlatego postanowiono, że wybór tego miejsca budowy strzelnicy dużej padnie na tereny rolnicze, znajdujące się wówczas poza granicami miasta, w kierunku na Legnicę. W tym miejscu właśnie dzisiaj jesteśmy. Miejsce znajdujące się za niewielkim wzniesieniem dzisiejszej okolice ulicy Pawej. Jakoż, iż sam Lubin znajdował się w, zagłębiu, w zagłębieniu takiej doliny rzeki Zimnicy, był odizolowany od hałasu strzelnicy, także postanowiono właśnie w tym 1933 roku, że pancerniacy będą tam ćwiczyli na nowym obiekcie dużej strzelnicy sam obiekt był bardzo nowoczesny i spełniał wówczas wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a poszczególne stanowiska artyleryjskie oddzielone były betonowymi tunelami. My dzisiaj właśnie w tej chwili pod nimi przechodzimy. E przykrytymi ziemią i służącymi do bezpiecznego poruszania się w trakcie ćwiczeń chroniącymi przed zranieniem odłamkami mniej doświadczonych załóg dział. E tunele miały oświetlenie i były wentylowane. Na terenie Neue Schistand e nowej strzelnicy pancerniacy mieli do dyspozycji kilka stanowisk artyleryjskich o różnej wielkości, odległości do celu i choć dziś z, z perspektywy lat widać, że nie zawsze trafiali do celu, sam obiekt z pewnością należał do nowoczesnych i był dumą wówczas lubińskiej jednostki. Przypominam, że dziś w 213 13 podcaście jesteśmy na Lubińskiej Strzelnicy, na osiedlu przy lesie. Wracamy tutaj za chwilę i opowiemy jeszcze więcej o historii tego miejsca. A tymczasem czas na pierwszą piosenkę w dzisiejszej audycji, bo jak zwykle w dziewiątce muzyki nie może zabraknąć. Za chwilę wracamy na Lubińską Strzelnicę. Tattered, torn. I was born paper thin. Ran out of streets. I had no direction. I couldn't stop my head from spinning. I love you now as I today Podcast numer 213. Znajdujemy się na przylesiu na Lubińskiej strzelnicy. Troszeczkę więcej informacji na temat tej strzelnicy, co już wspomniałem, jeżeli chodzi o pół kawalerii, który chciał ćwiczyć na nowej strzelnicy dla broni takiej pancernej, ten, ten większego kalibru. Otóż obiekt w roku 1945 po zakończeniu działań militarnych trafił pod opiekę wojsk radzieckich i był nadal używany militarnie do lat 70. XX wieku. Choć na terenie ziemi lubińskiej Rosjanie zajmowali w Krzecini Małym i Raszówce obiekty aż do września. 93 roku. Jedynym z ostatnich akcentów związanych z rubińską Strzelnicą była budowa marketu znajdującego się obecnie na ulicy Leśnej. Sprawny obserwator mógłby zauważyć, zaobserwować, że aby wybudować sklep trzeba było wywieźć Tony ziemi, tak naprawdę, ponieważ w tym miejscu znajdowała się spora górka. To nie mniej nie więcej jak dawne małe wysypisko śmieci dawnej niemieckiej strzelnicy. Dla znawców tematu, miejsce to w trakcie budowy tego marketu dostarczyło spore ilości pieczołowicie odnawianych artefaktów. My za chwilę wracamy ponownie na lubińską strzelnicę, a teraz zapraszamy na piosenkę. It's W dziewiątce wracamy do dawnych obiektów militarnych na lubińskim przylesiu. Wracając jeszcze do historii, o której opowiadała Adam na samym początku, mianowicie przy ulicy Mickiewicza znajdowała się wówczas, w tamtych latach mała strzelnica przeznaczona do ćwiczeń bronią krótką, a tutaj dla pancernych moździerze, półbite armaty służyła dla wojsk radzieckich do 1978 roku, a więc po powstaniu województwa legnickiego w 1975 roku. Rosjanie przyjeżdżali z Legnicy i strzelali tutaj, a budowa osiedla przy lesie spowodowała, że zaczęli się buntować mieszkańcy I w związku z tym właśnie w 1978 roku zaprzestano tutaj całkowicie ćwiczeń w strzelaniu. Tyle krótkiej historii o lubińskiego obiektu militarnego. Któż z Lubinian nie był chociażby, nie spacerował oglądając lubińską strzelnicę albo nie brał udziału w jakichś eventach, imprezach czy festynach organizowanych na lubińskiej strzelnicy. Myślę, że warto się wybrać tym bardziej w takie jesienne dni, coraz to krótsze oczywiście dni, bo to miejsce ma swój urok.